Chyba coraz lepszy czas się robi dla roślin bobowatych, bo w tym roku na Polakrze jedną z nagród ze złotych medali otrzymał Łubin wąskolistny Tango, wyhodowany przez poznańską hodowlę roślin. To jak? Dobry czas dla bobowatych? Ja myślę, że dobry i coraz lepszy będzie. Mamy nadzieję przynajmniej, bo my jesteśmy wiodący hodowcą roślin bobowatych w Polsce. Jeżeli chodzi o areła uprawy Ubinu wąskolistnego to mamy 95% udziału w rynku. Ubinu wąskolistnego 45% grochów zarówno jadalnych jak i pastewnych 20%. Także wydaje mi się, że dosyć, dosyć sporo. Mamy też prawie co roku nowe odmiany. Odmiana Tango na przykład była wyhodowana 3 lata temu. I już zdobyła sobie duży udział w rynku. O ile pamiętam w pierwszym roku to było gdzieś na poziomie 100-200 hektarów kwalifikowanych, natomiast w ubiegłym roku to już było 2000 hektarów kwalifikowanych, czyli w roku 15 kwalifikowanego pól, które podlegały kwalifikacji polowej. To jest odmiana biało kwitnąca, która ma białe nasiona, odmiana bardzo odporna na wyleganie, odmiana dobrze plonująca, około 3-3,5 tony, bo tak średnio było zbierane w kraju, ma duży udział białka. Ja myślę, że to jest odmiana, która z powodzeniem się może sprzedawać także za granicę i wiem, że mamy duży popyt na nią, my sprzedajemy tylko materiał bazowy, natomiast... Mogę poinformować, że gdyby ktoś chciał kupić, to proszę o kontakt z poznańską hodowlą roślin. My podamy, gdzie w kraju, kto ma materiał C1. Kwalifikowany oczywiście, bo taki handlujemy, czy taki możemy promować. Jakie perspektywy stoją, w jakim kierunku będzie szła hodowla, mam na myśli przede wszystkim twórczą, roślin bobowatych? Ja myślę, że pójdzie w kierunku wyższego oplonowania, zwiększenia białka w nasionach oraz odporności na choroby. Jeżeli w łubinie żółtym, to mówimy o antraknozie. Łubin wąskolisty może jest mniej podatny na choroby, ale ja myślę, że to są te podstawowe takie dwa, dwa, dwie, dwa kierunki hodowli, właśnie zwiększenia plonu na nasiona i, i odporności na choroby. Łubin jest akurat tą rośliną, która jest nasza rodzima. Z drugiej strony wszedł Mówiąc w cudzysłowie, zagraniczny konkurent soja, roślina tak. pochodząca z Azji, z nieco innego klimatu. Jak Pan prognozuje um, tę konkurencję pomiędzy tymi, tymi gatunkami? Czy w Polsce będzie dużo się siało soi, czy jednak zostaniemy przy, naszej rodzimej, przy naszym rodzimym Łubinie na przykład? Wie Pani, ja myślę, że to jest kwestia konsumpcji i wyboru konsumentów. Bo wiemy wszyscy, że, że, że soja importowana zawiera GMO. Pewnie jesteśmy coraz bardziej nam zależy na, na dobrej jakości żywności, którą spożywamy, którą konsumujemy. I coraz bardziej będziemy się wycofywać z tych, z tych odmian, które mają, tych gatunków, które mają w sobie GMO, bo to nie tylko soje, jest tam pewnie pomidory i coś tam jeszcze natomiast ludzie będą szukać tych zdrowych, zdrowych żywności, do których należy też też rośliny bobowate wytworzone, czy białko wytworzone na podstawie tych roślin tutaj w kraju czy w Europie, bądź też soja oczywiście, europejska soja wyhodowana także, obojętnie już możemy powiedzieć, czy to w Austrii, czy w Niemczech, czy w Polsce, nawet bo w Polsce też są takie hodowle i w Polsce też są soja reprodukowana i to jest właśnie bez GMO. Właśnie, ja. bo to poniekąd po sąsiedzku od Was, od Waszej hodowli, bo w Uniwersytecie czy w Poznaniu tak, w, tak, się hoduje tak, soję, też, prawda? Też tak, też tak, soję, no, no nie ma sprawy, bardzo dobrze czy się mieściłem, soja ma inny składnik aminokwasów, inny, inny rodzaj białka, do innego rodzaju żywienia się nadaje, jeżeli łubiny czy grochy, to jest jakiś taki wybór, wybór potem tych producentów pasz, ale także w przyszłości wybór konsumenta i, i jak najbardziej, ja, mimo wszystko wydaje mi się, że rośliny pobowate mają jednak przyszłość, my to widzimy po, po areale zasianym w kraju, problemy mogą być, czy, czy są powiedzmy sanie potem firm paszowych, które chciałyby do przetwórstwa, do produkcji pasz. Oni potrzebują, wiemy, powiedzmy jakichś takich jednorazowych dużych partii typu 100, 200 czy 500 ton, nie wiem, tygodniowo, miesięcznie. Może to, to jest kwestia organizacji potem tego materiału paszowego właśnie dla przetwórni paszowych, ale ja uważam, że to jest przyszłość na najbliższe lata i, i na pewno będzie na to popyt. Drugą tutaj roślinę, która nie jest aż tak może popularna, nie ma aż tak wielkiego udziału w strukturze zasiewów w naszym kraju, którą widzę tutaj na stoisku poznańskiej hodowli roślin, jest wyka rea, to jest ozima tak. odmiana. Tak, to jest ozima odmiana. Ta wyka rea, ona była zarejestrowana, czy wyhodowana gdzieś, 30 lat temu, już przez Poznańską Dolę roślin. Taka stara odmiana. Tak, to jest stara odmiana. W ostatnich, przez ostatnie kilkanaście lat ona była jakby wyciszona, nie było popytu na nie. Niemniej jednak ja jako tutaj, powiedzmy, szef sprzedaży, marketingu, miałem telefony, że, że, że, że może być na nią popyt, że miałem, mieliśmy zapytania. Wiem, wiedziałem, że inne firmy w Polsce importowały wykę ozimą z Czech, z Austrii, z Włoch, że powiedzmy w dużych ilościach, Wobec tego postanowiliśmy ją odkopać, że tak powiem, czy odtworzyć jeszcze raz. Znaleźliśmy jakieś w naszym banku genów nasiona, od dwóch lat to otworzyliśmy. W tym roku sprzedaliśmy kilka ton materiału bazowego. Ja myślę, że w przyszłym roku też, też będzie ta, ta, ta odmiana funkcjonować na rynku coraz bardziej i, i cieszymy się, bo to jest jedyna, jedyna ozima, roślina strączkowa, jedyna odmiana w Polsce, jedna z niewielu w Europie. To jest idealnie, idealnie, proszę Państwa, to ona się nadaje na, na produkcję paszową wczesnej, do, do wczesnego ścięcia, bo ona jest wysiewana z reguły z żytem lub sprzężytem, może być ścięta na początku maja, potem także do, do, do zakieszenia jako roślina strączkowa z tym żytem, powiedzmy na zielonkę idealnie się nadaje i potem rolnik może swobodnie zasiać kukurydzę ma jeszcze drugi plon, to, że to już ten, ten przed, przedplon pod kukurydzę był idealny, no i jakby dwa, dwa plony w ciągu roku na polu może zebrać, dwa plony typowo paszowe, z hektara Czyli W przypadku gospodarstw mających dużą produkcję zwierzęcą, a pewnie w przypadku też mniejszych gospodarstw, to może mieć bardzo no, strategiczne znaczenie. Ma bardzo strategiczne znaczenie, zwłaszcza w latach, gdzie, gdzie może brakować paszy. To tak jak rok ubiegły były rzeczywiście, gdzie, gdzie, gdzie wiemy, że kukurydza wysła, że, że na przedmówku rolnicy mogą mieć problemy z, z, z żywnością, bydła, dobry, dobry producent bydła. Z, z reguły miał kiszonkę do następnej kiszonki. To tak się zawsze mówiło. ono. W tym roku mogą być kłopoty, ze względu na niskie plony, że wyschła po prostu kukurydza nie będzie tego. Oczywiście substytutem to na pewno może być w przyszłości ta wyka o zima, siana właśnie z żytą, tak jak powiedziałem. Plus y, wcześniej zebrana w maju drugi, drugi pokost tam ku kukurydze może być tak, że ta wyka jest idealnie, nadaje się jako pasza na, na ten przednówek.